Której godziny temu konferencji Nintendo? No, ma kod. E, nie. O, spoko. Hitbox A-Frame, odcinek 21. E3, wuhu, ja jestem kod. E3, wuhu, ja jestem Hirio. Y jak pewnie domyślacie się po tym, co powiedziałem przed chwilą i tym, że E3 było 4 dni przed tym, jak wypuszczamy ten odcinek. Nie, mniej, 2, 3. Mhm. Nie chcę zapeszyć. W każdym razie, no... Byłe trzy, Pogadamy o nim dzisiaj. Jak się pewnie domyślacie, głównie o bijatykach. Jak to się dzieje? No. A może to Ale też... też może, może nie tylko. Może to też dlatego, że poza bijatykami nic fajnego nie było. Kontrowersyjne. Nie, no coś tam było. Tak? Tak. E, to co? Może tradycyjnie polecimy po kolei, po konferencjach i będziemy mówić, co nas w ich trakcie interesowało. No dobra, prowadź. A na koniec o rzeczach, które nie były na żadnej z konferencji, ale były w ramach E3. No to po kolei. Konferencja Electronic Arts. Czy coś ci zaciekawiło na konferencji Electronic Arts? Eee, no, sponsorują jakiegoś nowego indyka. Od twórcy Brothers A Tale of Two Sons. Ewentualnie. No, to się najbardziej wybijało z tego, co zaprezentowali. Gra, o której mówisz, nazywa się A Way Out. Jej głównym gimmickiem będzie to... Że ma wyforsowanego koopa. Będzie to gra, której dosłownie nie można przejść w single playerze. Co w pewien sposób wpisuje się w ten sam trend co Brothers, które polegało na tym, że kontrolowaliśmy dwie postaci, natomiast tam kontrolowaliśmy obie sami przy pomocy dwóch gałek. Że jedna odpowiadała za kontrolowanie jednej postaci, a druga za drugą. I trzeba było tak trochę sobie próbować zmusić te półkule mózgowe do. Więc tak nie działa. Zmusić różne części mózgu do robienia dwóch różnych czynności jednocześnie i na tym polegała cała zabawa. Podobno, mam grę na liście do grania od bardzo dawna, ale nie miałem jeszcze okazji. No a w tej grze mamy do czynienia z więźniami. Będzie ich dwóch. Jednego kontrolę jeden gracza, drugiego drugi. Gra przez cały czas będzie miała podzielony ekran. Nie, nie przez cały czas. Czasem będą dwie postacie, obie widoczne na ekranie, ale przez większość czasu będzie ten split screen. Z tego co zrozumiałem nawet jeśli będzie się grać online to i tak będzie ten split screen, żeby można było zawsze patrzeć co robi swój towarzysz i w grze nie będzie żadnego, żadnych botów nie będzie też opcji tego, żeby nie wiem akcje jednego gracza były skryptowane. twórca postanowił, że trzeba będzie przejść w koopie albo lokalnym, albo online. Owym. Dla mnie ta gra była super, bo stanowiła swego rodzaju reality check takie przywołanie mnie do porządku, głównie dlatego, że zapoznałem się z prezentacją, która no, wyglądała całkiem nie najgorzej, ale też wiadomo, nie pokazano za dużo. I pierwsze, co mi przyszło do głowy, to że jest to niesamowicie kretyńskie. Po co komukolwiek e, taką gra, która będzie go ograniczała tylko do tego koopa? Przecież jeśli ktoś nie ma opcji usiąść sobie z kumplem i przejść to na kanapie, to będzie skazany nagranie z jakimiś randomami w necie, a to będzie najgorsze możliwe doświadczenie. I dopiero jak tak sobie pomyślałem, pomyślałem, pomyślałem dobrze nad tym, to sobie przypomniałem, że przecież ludzie mogą grać online ze znajomymi. I, oh. I i stanowiło to dla mnie pewien transformatywny moment w życiu, że zdałem sobie sprawę, że przecież ludzie mają znajomych, którym na przykład wysyłają zaproszenia i grają sobie razem z nimi. I to jest zupełnie normalne od jakichś 10 lat gdzieś tak, co najmniej Xboxa 360. No tak. Co najmniej. Tak. Także z tego, co pokazali... No, się nazywa... No? No, z tego, co pokazali, jedyne, co mnie na razie zaciekawiło, to, że rozmiar tego split screena, podział ekranu, nie będzie stały. Abstrahując od tego, co mówiłeś, że momentami obie postaci będą na jednym ekranie wspólnym, to jeszcze, jeśli jakaś postać będzie robiła akcję, która przez twórcę została uznana za ważniejszą, to ona też uzyska większą część ekranu. Na przykład przy odwracaniu uwagi jakiegoś strażnika, żeby tam ten drugi mógł się bezpiecznie przemknąć. Tego typu przykłady były rzucane. No, sensownie On się nazywa Jose Fares, przepraszam, Joseph Fares. Fares? Nie jestem pewien. On chyba sam się przejęzyczył w swoim imieniu, kiedy wszedł na scenę, więc nie miałem niestety i zapamiętać, jak się wymawia. Ale właśnie był głównym projektantem i scenarzystą Brothers i teraz jest głównym projektantem i scenarzystą a Way Out. Uh -huh, uh -huh. No, także w zasadzie A... to, to tyle, co możemy na razie powiedzieć. Myślę, że trailer powie wam dokładnie to samo, ale no, z całej konferencji trzy 3 no, to... no, jestem... przepraszam. Jestem podekscytowany. Uh -huh. Lubię historie więzienne ogólnie i takie śmieszne pomysły koopowe, tylko no, mam nadzieję, że uda mi się kogoś znaleźć do tego koopa i nie będę skazany na, tak jak powiedziałeś randomów. Uh -huh. Chociaż może to i byłoby ciekawe, znaleźć sobie kogoś kto po prostu w internecie, kto tak jak ja po prostu chciałby z kimś zagrać w tą grę i nie szukałby długoterminowej przyjaźni. Mm -hmm. Tylko takie szybkie, wiesz, one night przejście gry i, i się żegnamy. No tak. I nie dzwoń więcej. Jasne. No pomijając, no pomijając to, to jej zaprezentowało co tam Battlefronta, no to nic specjalnie ciekawego. Mniejsza. Jeśli jest, się nas nie interesuje, -y. to myślę, że nie ma co w ogóle wspominać. No spoko, możemy. To... Druga konferencja to była yy, PC Gaming Show? Nie, to było w poniedziałek. Yy, Microsoft? Mm -hmm. Chyba Microsoft był kolejny. Microsoft to chyba tak w E3 w niedzielę, bo jej technicznie rzecz biorąc było przed E3, miało zorganizowany swój oddzielny event, tylko po prostu w tym samym mniej więcej o okresie czasu. A tutaj mamy już właściwe E3, Microsoft, no i co też tam ten Microsoft pokazał? Yy, najważniejsze zostawmy na później. Tak, to w ogóle olejmy Na razie Na razie myślę, że nie mam w ogóle co o tym wspominać. Pierwsza rzecz, ja wypisałem sobie w sumie kilka gier. Mhm. Yy, chyba pokazali jako pierwsi Life is Strange yy, prequel. Mhm. Nie pamiętam, czy to ma dwójkę w tytule, czy nie. Chyba nie, chyba nie. Z tego co chyba... pamiętam to nie miał, tylko podtytuł. Jaki? A nie pamiętam. Kurde, że też nie zapisałem. W każdym razie, mimo tego, że nie zapisałem pod tytułu i nie pamiętałem, czy ma dwójkę, czy nie, to musicie wiedzieć, że jestem podekscytowany na tą grę, bo jestem fanem Life is Strange. Uważam, że e, zrobiło swoją, dzięki wprowadzeniu tej mechaniki manipulowania czasem, ona uzupełnia jakby ten e, model gry telltale'owy, tej te, te, te lewej przygodówki bez tego mechanizmu, już jakby nie potrafię sobie wyobrazić grania bez niego. Jakby on dla mnie idealnie uzupełnia to, że możemy sobie dokonać wyboru, zobaczyć, jak się rozegra scena, a i jakby zobaczyć przynajmniej ten powierzchowne rozwiązanie mhm. sytuacji, a potem cofnąć i zdecydować, czy nie wolimy tego drugiego. To mhm. są też same rozwiązywanie zagadek w ten sposób, dzięki czemu nie trzeba każdej sytuacji robić mega sztucznej, tak, jak, tak żeby gracz miał nieskończoną ilość czasu, tak jak to ma miejsce w Telltale'ach. No i tutaj tego nie będzie. Prawdopodobnie. Przynajmniej nie było tego w trailerze. Z tego co wiemy, nie pojawi się postać Max, ponieważ zgodnie z fabułą główna bohaterka Life is Strange, ponieważ zgodnie z fabułą Life is Strange oryginału nie było jej w tym czasie w życiu Chloe, która z kolei jest główną bohaterką tej części. Wow. I to jest pierwsze co mnie zastanawia, czy to będzie y, dobra gra, w takim razie, skoro nie ma tej mechaniki, która moim zdaniem jest taka ważna. Po drugie, tej gry w ogóle nie robi to samo studio. To nie wiem, czy wszyscy wiedzą, robi je studio Deck Nine, o którym nie wiem nic. Yy, bo, ponieważ Don't Not intensywnie pracuje nad Vampirem, którym z kolei nie specjalnie się interesuje, bo bardziej przypomina on Remember Me niż Life is Strange w strukturze, jest taką grą trochę akcji, a trochę przygodową, podczas gdy no, Life is Strange było typową grą Telltale. Uh -huh. I Urz, jaka szkoda nie będzie Ashley Berch podkładać głosu Chloe, ponieważ bierze udział w strajku aktorów głosowych przeciwko branży gier. Co ciekawe, nawet jako konsultantka pomagała przy tej produkcji żeby wyrazić swoje zdanie na temat tego, jak powinna zostać napisana Chloe, żeby zachować spójność z postacią, no ale nie może podłożyć głosu, no bo, bo jest częścią strajku. To ciekawe. Więc to, są takie trzy... to ciekawe, no. bo będziemy później mówić o produkcji, która między innymi swoją, swoimi wartościami głosowymi udowadnia, jak ogromne znaczenie w grze ma nie tylko dobry dobór aktorów, ale też odpowiednia reżyseria głosowa narracja jest tkana um, natomiast gra wychodzi już lada chwila gra wychodzi epizodycznie podobnie jak Luffy Strange, tym razem będziemy mieli tylko trzy epizody zamiast 5, ale pierwszy wychodzi już na koniec sierpnia więc i tak pewnie kupię i zobaczę chyba, że nie wiem, zaczekam dwa dni i zobaczę czy opinie są tak fatalne, że przeszkoda sobie zawracać głowy ale nie sądzę dla samej muzyki warto grać w te gry mówisz? Chcesz coś, chcesz coś teraz ty powiedzieć z Microsoftu? Nie, z Microsoftu Czy w ogóle nic nie masz. Nie, zdecydowanie. Z Microsoftu okay. mam tę jedną rzecz. Ja jeszcze grę, tylko jedną rzecz mam. W której dokładnie mm -hmm. pilnowałem. Ja więc... mam jeszcze jedną. Mm -hmm. Metro Exodus. To jest gra, która fajnie się zapowiada. I nie grałem jeszcze w żadne metro, ale tutaj będzie z tego, co sugerował trailer, więcej akcji nad, nad powierzchnią, a nie w samych tunelach metra. Mm -hmm. Ale jednocześnie gra będzie w pełni liniowa. To nie będzie open world. Hmm. Więc to mi sugeruje coś podobnego do Last of Us, takie mają nie, że to była gra o survivalu, ale jednocześnie pchająca gracza e, wąskimi torami, co dla mnie jest super rozwiązaniem i jak pewnie niektórzy wiedzą Last of Us jest jedną z moich ulubionych gier czasów. więc jeśli ta gra ma być podobna, to myślę, że mogę w miarę postarać się szybko nadrobić poprzednie dwa metra i zagrać w to. Aczkolwiek jak zaczął się ten trailer i była ta sekcja, ten fragment rozgrywki, gdzie przechodził tymi podziemiami i miał na sobie nałożoną tą pękniętą, zaparowaną maskę i były te dźwięki ciężkie oddychania, to autentycznie miałem jakieś stany klaustrofobiczne i trochę boję się, że jestem ciekaw, czy będą jakieś opcje, żeby zminimalizować... Jakby siłę tego wrażenia, żeby ta maska była trochę mniej, tak, żeby ten filtr był trochę łagodniejszy, żeby te odgłosy może na przykład wyłączyć, bo kurde, no, no niepokojące to było, a to tylko trailer, a co dopiero granie w to. Jasne, wiesz co, jeśli seria Metro niewiele zmieniła się mechanicznie od czasów jedynki, to myślę, że będzie ci ciężko się z nią zapoznać, bo ja się od niej całkowicie odbiłem, i to przede wszystkim przez jej warstwę gameplayową, bo faktycznie klimat potrafiła trzymać, ale kompletnie nie potrafiłem się oswoić z jej zasadami, były bardzo archaiczne i opierały się o frustrujące mechaniki, zaprojektowane właśnie po to, żeby być frustrującymi, także jak dla mnie seria Metro jest dosyć fajna klimatycznie, słaba rozgrywkowo. Czytałem pierwszą książkę z serii Metro 2003, nie powiem nazwiska autora, <śmiech> wie, ale, ale klimat zdecydowanie do mnie przemawia, więc chętnie spróbuję mi o wszystko, nawet jeśli miałbym się odbić. Jeszcze ostatnia rzecz z konferencji Microsoftu. W pewnym momencie dostaliśmy trzy rzeczy pod rząd, które sprawiły, że się zaniepokoiłem mocno tym, że coś może stać się trendem. Pokazano super duper grafik update do Minecrafta, Aha. który polega na tym, że Minecraft jak wiadomo jest grą stylizowaną na coś bardzo prostego, duże piksele, proste kanciaste modele. No i ktoś postanowił, że wychodzi Xbox 1X, już nie Scorpio, Xox. I jak możemy pokazać możliwości Xoxa w Minecrafcie? Zróbmy paczkę shaderów. Także mieć super realistyczne cieniowanie i efekty na tych głupich pikselowych modelach. Nie mogę powiedzieć, żebym był entuzjastą tego rozwiązania. Mhm. Następnie pokazano jakąś gierkę indie, która ma dokładnie ten sam koncept. To będzie jakaś platformówko, przygodówka 2D, w której postaci są też pixelartym typowym, ale modele w tle fu, chyba tła są normalnie rysowane i wszystko jest właśnie takimi mega realistycznymi shaderami opakowane. I potem trzeci raz to samo, znowu chyba przykładówka platformówka, tylko tym razem i znowu realistyczne shadery, tylko zamiast y, pikseli były takie proste, kreskówkowe kształty. Mm -hmm. Niczym nie wiem, z jakiegoś y, frame Roger Takie to przywodziło skojarzenie. Okej. Okay. Więc y, no, nie jestem entuzjastą, nie jestem fanem i cieszę się, że na tych trzech grach się skończył ten trend. No, ja bym się specjalnie też nie przejmował, szczególnie, że nie wspominaj, że takie wybiegi jak na przykład bardzo złożone tła, a dużo prostszy front to są całkiem standardowe zabiegi oszczędnościowe. W końcu stosunkowo łatwo jest zrobić coś, co nie będzie się specjalnie ruszało, tylko ładnie wyglądało w tle, a dużo trudniej byłoby obrobić modele i przygotować odpowiednie platformy, postaci itd., które miałyby już biegać, ruszać się, tańczeć i podskakiwać. No ale właśnie, nie masz nic do powiedzenia na temat fenomenalnego nowego wynalazku Microsoftu Xboxa One X, które, który Mam. skraca się do wy... Xbox. Mam i wyobraź sobie, że jest do tego przejść. A, no ponieważ dobrze. następną konferencją, otwierającą następny dzień, yy, pomijam tutaj dewolwera, oglądałeś dewolwera? Nie. To jest to typowy sketch Adult Swim'a. Hmm, spoko. Jakoś kiedyś lubiłem. Kiedyś lubiłem ten humor, ale teraz jakoś totalnie do mnie nie trafiał. Nie wiem, czy wykonanie było słabe, czy, czy po prostu mój gust się zmienił w tej materii. ale dobra, więc była taka 15-minutowy filmik dewolvera, w którym miał, był taką lekko, z jednej strony tę konferencję, ale z drugiej faktycznie pokazywał jakieś ich nadchodzące tytuły. Między innymi absolwera, do którego też wrócę wyobraź sobie później. Oh, wow. PC gaming show był następny. Starajmy się w miarę z... rozwarstwiają się wątki, trochę ich pozamykajmy. PC gaming show. E... Najpierw chcę powiedzieć ogólnie o całej tej formule. Ponieważ generalnie jak się mówi o PC gamingu, to często takim trochę zabawną narracją jest to, że gracze PC-towi mówią o sobie, że wow, jesteśmy Master Race, bo mamy 60 FPS-ów i nasze high-settingsy, fu, nasze medium-settingsy to jest to, co jest na konsolach w 30 i dlatego my jesteśmy Master Race, a z kolei nie się śmieją, że oho, patrzcie na, nie wiem, jakie są ekskluzje na pc a lol, yy, jakieś proste gry turowe, strategiczne, które mają wiadomo pewną niszę, ale wątpię, żeby no właśnie są niszą uh -huh. i nie potrzeba do nich raczej tych najpotężniejszych PC-ów, żeby w nie grać I, i właśnie problem w tym, że PC Gaming Show idealnie jakby jest w tą drugą niszę, że tak powiem, jak to się jakby to powiedzieć, karmi ją, idealnie się w to wpisuje, bo to są gry takie proste, wyglądające tak sobie, w dużej mierze właśnie z takich mega niszowych gatunków, i to jest wszystko i ogólnie wygląda to od lat biednie. To jest chyba trzecia edycja PC Gaming Show i nadal jest takim trochę wrzenującym widokiem, takim pokazującym, że robienie osobowości gracza pc jest takie trochę na siłę, jak to porównujesz z taką z tym, jaką pompą są konferencje Microsoftu czy Sony. Mhm. I teraz się zastanawiam. Bo dla mnie właśnie jakby ja nie mam w tej chwili konsoli, mam pc ponieważ wydaje mi. Mnie się wydawało w momencie, kiedy go kupowałem i być może nadal, że to jest po prostu mądry wybór, bo gry na PC tak są tańsze, zwłaszcza w Polsce, Porówn porównajmy takiego Tekena. Tekena kupiłem za 130 zł, na konsolach zaczyna się chyba od 240. Tak. Więc jeśli ktoś, więc jeśli gry są wydane pudełkowo w Polsce, to można je dostać taniej. Poza tym promocje na Steamie są powiedzmy porównywalne z tymi na PlayStationowym storze, ale też zazwyczaj zaczynają z niższego pułapu, ale dobra, trochę się zapętlam. Rzecz w tym, że właśnie moim zdaniem fajne by było zrobić taką konferencję, gdzie przychodzi Nvidia i daje Ci swoją najnowszą kartę graficzną i mówi słuchajcie, skrzyknęliśmy się tutaj z tym deweloperem, są częścią naszego programu For The Players, i albo właśnie w ramach naszego programu For The Players pokażemy wam teraz jak super wyglądają teraz gry z deweloperami, którzy działają z nami w ramach tego programu i pokazują właśnie jakieś nadchodzące tytuły, które na przykład może były w ogóle pokazane dzień wcześniej na yy, konferencji Microsoftu i pokazują, że no fajne macie to Scorpio, ale na pc to wygląda jeszcze lepiej. No wiadomo, że tam na pc za 6000 zł, a nie za 2000 zł. No ale właśnie. Mhm. A w tej chwili właśnie Microsoft reklamuje się tym, że patrzcie, wydajemy produkt premium. Wydajemy naszego Xbox 1X za 500 dolarów, co prawdopodobnie będzie kosztować... 500 czy 600? 500, 500. 500 Prawdopodobnie będzie kosztować 2000 zł w Polsce. Mhm. Wyobrażasz to sobie? Wydać 2000 zł na konsolę, kiedy możesz za 500 zł więcej zrobić PC-ta gamingowego, który prawdopodobnie uciągnie ci gry bardzo podobnie wyglądające, tylko że nie będzie miał tego fałszywego 4K. Aha. Bo jak działa 4K na konsolach w tej chwili? Dla tych, którzy nie wiedzą, 99% gier jest renderowana albo w 2K, albo w jakiejś tam innej pośredniej rozdzielczości, gdzieś pomiędzy tym 1440p a 2160p. I potem przy pomocy dobrej technologii, tam checkerboardingu jest upscale'owane, do wyższej rozdzielczości tego faktycznego 4K w taki sposób, że to dobrze wygląda. I z jakiegoś powodu PC-ty bardzo mało gier na PC pozwala sobie samemu wybrać opcję zap renderowania gry w jednej rozdzielczości i upscalowania do wyższej. Coraz więcej gier to robi, ale nie wszystkie. Nie jest to standardem tak jak na konsoli. Aha. Więc jeśli ktoś faktycznie ma ten telewizor 4K i chce z niego korzystać, to może sobie Kupić Xboxa 1x za 2000 zł, albo PC za nie wiem. 4500 strzelam, nie robiłem dokładnego jeszcze researchu. Takie to jest, ale wydaje mi się, że to jest takie porównywalne. Pamiętając, jak to wyglądało w przypadku Pro, kiedy ono wyszło i jak ludzie porównywali, jak osiągnąć podobną jakość obrazu na PC-tach. No i mówię dosłownie. Wolałbym, żeby firmy sprzedawały ludziom. Jakby, nawet w sumie dla mnie to nie ma znaczenia, bo te gry i tak na PC ta wychodzą i tak ja z tego korzystam, bo dla mnie to jest dobra opcja. Ale trochę po prostu dziwię się, że y, nawet Intel wspierając ten y, y, PC Gaming Show, mówię o jakichś swoich akcjach marketingowych, tym, że wow, tutaj wspieramy jakieś sporty, tutaj jakiś y, Kochamy PC Gaming, a, ale gry, które są pokazywane są takie miałkie. No wiesz, to, to akurat się wszystko rozbija moim zdaniem o konkurencję i to konkurencję wielowarstwową. Po pierwsze, każda nakręcona sprzedaż to, mimo wszystko, jest potencjalnie nakręcona sprzedaż dla firmy AMD. Dla nieznających to jest skrót od A, mogłem dopłacić. No i z jednej strony, nie za bardzo może taka Nvidia czy Intel chcą faktycznie pompować maksymalną gotówkę w promowanie tego gamingu, tak żeby to było absolutnie agresywnie i kosztem wszystkich dookoła, bo sami mogą ciut na tym stracić, jeśli na przykład za rok akurat się okaże, że konkurencja wyprodukowała faktycznie porównywalnej jakości podzespoły i wcale na tym za dużo nie zarabiamy. A po drugie, pamiętaj też, że sami producenci gier, to jest chyba nawet dużo ważniejsze, mają z tyłu głowy taką informację, że nie mogą nie chcą przede wszystkim, bo ich zdaniem nie mogą, wskazywać lepszych platform do gier. Jasne, że mogą dać jakieś ekskluzywne dla platformy dlc albo coś w tym stylu, ale no nie zapominajmy o historiach z Ubisoftem, który dokładał przy produkcji wielu swoich um, gier, starań, żeby one tak samo prezentowały się i na konsolach, i na PC, albo możliwie jak najbardziej, w jak najbardziej zbliżony sposób, tak? wobec czego no oczywiście gracze pc towi cierpieli, a gracze konsolowi mogli być zadowoleni, no bo nie tracili tak dużo. Zresztą nawet na naszym podwórku bijatykowym mamy w Street Fighterze 5 i w TKT 7 idealny przykład na to. Na to o czym mówię, bo te gry mają sztucznie wydłużone loadingi, tak żeby na każdej platformie gra wczytywała się możliwie w tym samym czasie. No i w takiej sytuacji myślę, że to jest główny powód, dla którego nie ma takiej agresywnej promocji PC Gaming Master Race wśród, w, wśród dostarczycieli sprzętu bo oni się nie mogą dogadać z producentami gier, żeby ci wyrazili zgodę na przedstawianie ich produktów w taki sposób. No nie wiem, nie, jakoś nie do końca mnie to przekonuje. Przecież nawet nie muszą pokazywać nowych gier, mogliby pokazywać stare gry, które już wyszły i pokazać, że no tutaj wiemy, że wielu z was nigdy nie widziało gry odpalonej na wysokiej klasy pc więc pokazujemy wam, nie wiem, Duma na... Yy, Dwóch tytanach X. I zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Ojejku, ostatni doom. Ojej, ostatni dum, ojej, dum. I w 60 no. FPS-ach i sobie popatrzcie. I fajnie, no to może na przykład następnym razem nie kupujcie Xboxa, tylko kupcie sobie pc z GTX-em 1070 i wyjdzie was to 500 zł więcej, a gra będzie wyglądać 200 tysięcy milionów razy lepiej. Chyba, że macie monitor 4K, to wtedy przepraszam. No właśnie, to jest jeszcze druga kwestia, że jeśli miałbyś się promować przez porównywanie się do innych sprzętów, do konkurencji, to dajesz im zawsze trochę darmowej reklamy. Zwróć uwagę, że na znaczy, większości ja tak, konferencji na... chodzi tylko o to, że wiesz... Microsoft udaje, że Sony za bardzo nie istnieje, Sony udaje, że Microsoft za bardzo nie istnieje. Od czasu no dobra, do czasu ale wiesz, coś się wydarzy. No okay, ale... Ale, ale nie o to mi chodziło. Ja nawet nie mówiłem, że oni mają wprost powiedzieć w trakcie konferencji, że to wygląda lepiej niż na konsolach, tylko zasugerować. Tak tak mhm. samo jak Sony sugeruje, że Pro jest the definite way to play the game, a z kolei Microsoft wprost akurat, co sprawiło, że w ogóle zacząłem o tym myśleć, wprost nazywa Xboxa 1X, produktem premium, ekskluzywnym, Aha. na który są dumni, że ta konsola jest droższa, że mają w swojej ofercie produkt dla graczy, którzy są gotowi dopłacić za tą szczytową jakość. I po prostu w tym momencie jakby zastanawiam się, że czy naprawdę Nvidia nie wolałaby zamiast wystawiać się na jakichś tam, nie wiem, targach sprzętu, wystawiać swoich kart graficznych, kiedy mogliby po prostu zrobić taki pokaz na etrze. A, Bo to też mnie zastanawia, że po co pokazywać karty graficzne na targach sprzętu, kiedy, nie wiem, może ja się mylę, ale wydawało mi się, że 99% zastosowań kart graficznych, zwłaszcza tych wysokiej jakości, to są gry. Oj. Bo wiadomo, że jest to jakaś tam nisza, renderowanie grafiki 3D, renderowanie filmów, ale komu? on, tutaj interesują Cię tylko i wyłącznie numerki, a w praktyce nie wiem, co można innego na karcie graficznej jak przedstawić to, że karty jest dobrym produktem inaczej niż pokazać, że renderowany jest na niej, renderowana jest na niej gra. Bo to hmm. jedyne, co się realnie renderuje, co użytkownik końcowy renderuje u siebie w czasie rzeczywistym. No bo filmy są prerenderowane, więc jakby dla nich... No. Użytkownik końcowy faktycznie masz rację. Tylko teraz właśnie to, o czym sam wspomniałeś, chciałbym rozwinąć, zwróć uwagę na to, jak potencjalnie ogromny może być rynek zbytu dla produktów albo niekomercyjnych, albo niegamingowych w ogóle. Wiesz, to jest troszeczkę tak jak na przykład było z Windowsami wsparcie oficjalne dla Windowsa XP skończyło się, nie wiem, w tym roku albo na koniec zeszłego. I ludzie patrzyli się na siebie ciężko zdziwieni, po co ktokolwiek w ogóle interesowałby się Windowsem XP. No i zainteresowani mogli sobie sprawdzić, że otóż trzy czwarte systemów bankowych na świecie stoi na XP-ku, cały przemysł medyczny stoi na XP-ku i wiesz, i to są grube ale... miliardy, z których... także ale ja mówiłem konkretnie o kartach graficznych. No to teraz wyobraź sobie, cały przemysł animacji stoi na kartach graficznych. Chociażby to. To już jest ogromny rynek, który zupełnie nie wymaga twoich tytanów x, bo jest liczony zazwyczaj na innego rodzaju sprzęcie i Nvidia sobie może na tym właśnie zarabiać. A przecież karty graficzne są też wykorzystywane i w jakichś rozwiązaniach serwerowych, i w jakichś rozwiązaniach sieciowych. To jest wszystko cały rynek, o którym ja nie mam najzieleńszego pojęcia i wcale bym się nie zdziwił, gdyby był dużo większy od naszego klikania w LOLa czy w Overwatcha. No dobra, nie mam informacji, więc Uw... może być tak, jak mówisz. <grym> <grym> mam jeszcze do trzy gry z PC Gaming Show. Nie wiem, czy chcesz coś jeszcze dodać? Nie, dawaj, dawaj. Okej, okay, więc pojawiła się gra tunik która polega na tym, że masz sobie liska i widok izometryczny i to jest taki Zelda-like, ale nie wiem, jakoś bardzo mi podeszła animacjami, stylem graficznym, więc tylko właśnie paradoksalnie wcale nie wyobrażam sobie grać w to na pececie, ale to taki Wicie na przykład, to bardzo chętnie bym zagrał uh -huh. w mojej ulubionej platformie. Pojawiła się gra Griftlands, która... Był tylko trailer taki z fragmentami rozgrywki. Jest to gra studia Clay, z, um, która odpowiedzialna jest za Shanka między innymi. I to Gryftlands bardzo przypomina Shanka swoją szatą graficzną, co tak naprawdę samo mnie przyciąga, Bo szukuje się to na jakąś grę turową, w której w kwestii grę RPG z walką turową, w której ma być duży nacisk położony na handel i w sumie tyle o niej wiem, ale sam styl graficzny sprawia, że się zainteresowałem. I jeszcze moją uwagę zwróciła gra Wildlands, której prawdopodobnie nie będę już pamiętał za kilka miesięcy, ale to jest jeden z tych tytułów, które są gdzieś między Minecraftem: Little Big Planet, Second Life'em a Garry's Modem. Okej. Okay. Czyli z jednej strony edytujesz sobie świat, jak w Minecrafcie, po prostu kopiąc i. A i jeszcze Simsami, bo są jakieś tam edycje terenu, albo, nie wiem, No Man's Sky, w sensie, że tego typu edycje terenu, że tam sobie kilka że tutaj zrób dziurę i się robi dziura. Aha. Ale z drugiej strony pokazali też edytor do tej gry, w którym można tworzyć jakieś mapy, scenariusze, skrypty, więc właśnie skojarzyło mi się z robieniem map do little Big planet czy właśnie do moda zwłaszcza, więc jakoś tak mnie zaciekawiło, czy to byłaby właśnie platforma do robienia takich prostych gier, gdzie sobie wchodzisz i stwierdzasz w internecie zaskocz mnie. Mhm. Lubię takie pomysły, działają mocno na moją wyobraźnię, natomiast no, zastanawiam się, czy jest miejsce na rynku na coś takiego, żeby faktycznie ludzie w tym na dużą skalę robili. Bo boję się, że nie. Mhm. Um, no, to by był PC Gaming Show. Mhm. Chcesz zapalić światło u siebie? E, musiałbym wstawać i nahałasuję. No dobrze. Okej. Okay. Pominałem jedną rzecz, jak rozmawialiśmy o Microsoftcie. Tak? Sea of Thieves. A to dlatego, że to jest gra, na którą byłem trochę zajarany przy pierwszym trailerze i przy pierwszych relacjach. Myślałem, że wow, fajnie tak współpracować sobie wszyscy na stateczkach. Każdy ma swoją rolę i jest taki open world i przygodki. No i teraz pokazali i wszystko się zgadza. Tylko w praktyce wygląda to nudno. No. Nagle zdałem sobie sprawę z tego, że w praktyce to jest takie no man's sky, tylko że na morzu i z wyspami, a nie w kosmosie z planetami. No, to tak dokładnie brzmi, jak to przedstawiłeś. Yy, więc straciłem kompletnie zainteresowanie i co z... kolejny trend, który pojawił się w wielu później jeszcze trailerach, narrator nawijający przez całą prezentację. I nie, nie mówię tu o komentarzu twórcy, który stoi na scenie i coś tam sobie kada jak niczym let's player, tylko mówię o takiej specjalnie napisanej, wyreżyserowanej narracji, która po prostu trajkocze bez przerwy. I było chyba z cztery takie gameplaye w trakcie całego E3, w trakcie których właśnie byli tacy narratorzy nagrani wcześniej, Kolejny trend, który mi się nie podoba, bo zschało mi się tego nieprzyjemnie takie denerwujące trajkotanie. Ale za to jest przystępne dla niedzielnych graczy. Tak? A, to spoko. Uh -huh. Myślałem, że zasada show don't tell działa również w przypadku gier wideo, ale najwyraźniej się myliłem. Ale pamiętaj: when talentless, tell don't show. <laughs> Ubisoft. No co tam? Nic. Zgadzam nienawidzę, się. Nienawidzę Ubisoftu, więc Far Cry i Assassin to są gry, które mnie kompletnie zżywają, bo po prostu bo ten model rozgrywki open worldowy z milionem znaczników kompletnie do mnie nie trafia. Ich gra na morzu no, pewnie dla kogoś jest ok, Wiem, że gry takie jak Guns of Icarus mają swoich fanów, więc to pewnie do podobnej widowni albo dla ludzi, którzy Zajerali się pływaniem, jakby kontrolowaniem statków, jak w Sea of Thieves, ale wolą właśnie coś takiego skupionego na rywalizacji, jak to ich Skull and Bones, niż takie open worldowe MMO, nie wiadomo co. Co tam jeszcze pokazali? Co ciekawe, to była chyba pierwsza konferencja Ubisoftu na trzy w Historii, na której nie było żadnej gry sygnowanej Tom Clancy's. Wreszcie! Udało się, dożyliśmy tych czasów. Widzisz, ten timeline, Ale... w którym jesteśmy jest coraz lepszy. Ale gdzie mój reboot Splittercela? Hmm. <laughs> A i co jeszcze zabawne? Mega wiwat z puszki. Takie miałem wrażenie. Po prostu pokazywali te ujęcia na widownię i jakby to nie wyglądało tak, żeby jakby to, ilu ludzi klaskało i z jaką energią, nie pokrywało się z tym, co słyszałem. A to nie I rzuciło mi się. No? Nie, wyciekły screenshoty, przepraszam, zdjęcia. Wyciekły zdjęcia z takiego pseudo zaplecza, rzut trochę z boku i wszelkie jakieś efekty dźwiękowe tła typu, właśnie okrzyki, oklaski no to po prostu były odtwarzane z, z miksera. Tylko na Ubisoft'cie? Nie wiem, tego nie mogę ani potwierdzić, ani Ale zaprzeczać. jakby zdjęcia były z konferencji Ubisoft'u, tak? Mhm, mm Tak, z tego okresu. Okej, okay. to by się zgadzało, bo na tej właśnie konferencji najbardziej mi się to w uszy i oczy rzuciło. To tyle mam do powiedzenia o Ubisoftie. To co, Sony? Sony? E, Zapominaliśmy Bethesdę. A, Bethesda pominęła Bethesdę. Bethesda. Była o 6 rana naszego czasu, więc obejrzałem sobie na telefonie w drodze do pracy. Um, Zobaczyłem trailer i Evil który mi się spodobał, bo był bardzo tajemniczy i taki jak, trochę jak sen, takie jakieś przejścia, tajemnicze sceny, nie wiadomo o co chodzi, ale oczywiście nigdy w to nie zagram, bez horrorem, ale, ale trailer fajny. Ja bardzo chętnie zagram i powiem Ci jak wyszło. Spoko. I Wolfenstein 2 będzie. Co. Bardzo. O... Mhm. Um, powiedz. Bardzo kontrowersyjny podobno trailer. Nie chcę o tym rozmawiać. Chcę rozmawiać <głos> o tym, że ten trailer dobitnie mi uświadomił, że nie ma absolutnie żadnego powodu, dla którego jeszcze nie zagrałem żadnego z tych nowych Wolfensteinów. Tego tam New Blood i New Order. New Order i Old Blood. Tak, to są dwie gry, o których słyszałem bardzo dobre rzeczy. Wydają mi się być idealnie jakby w moją alejkę. Nie zagrałem, no bo wiadomo, backlog na 4000 lat, gdy się przez niego nie przebije, ale po tym trailerze miałem niemal ochotę od razu kupić jedną z, tych, jedną z tych gier i ograć pierwszą prawdopodobnie. Nie pamiętam, która z nich była pierwsza. New Order jest świetna. No dobra, to teraz Sony. Okej. Okay. Strzelaj. Uncharted Ura. była kolejną po Sea of która kompletnie zabiła moje zainteresowanie przy pomocy swojego trailera. Kompletnie nie wiem czemu, bo jestem mega fanem Uncharted. Uncharted 2 to moja ulubiona gra czasów, Uncharted 3 i 4 mega mi się podobały. A to jakoś tak okej, okay. se, se przeleciał. Uh -huh. Nie wiem czy to dlatego, że to robi bez studio, czy dlaczego, ale nie wiem. Nie wiem. I druga rzecz, która też mi się nie spodobała z konferencji Sony, to spider nowy. Tak? Bo jestem fanem Spider-Manów. Bardzo lubiłem Spider-Mana 2 Enter Electro na PlayStation sprzed 20 lat. Niecałych, ale, ale tak, też był świetny. Tylko, że to była bogata tak, no? gra. Ona była pełna smaczków, mm -hmm. była pełna niuansów komiksowych. Mm -hmm. Ona, no, no taki typowy przykład na grę, która była robiona przez ludzi, którzy wiedzieli dokładnie, co robią. Ale wiesz, ja nawet wtedy jeszcze nie znałem tych wszystkich komiksów. Wtedy sama wiedza o spider to była serial na Cartoon Network, ten z 1994, Spider-Man The Animated Series, którą nawiasem mówiąc uwielbiam. I yy, i tyle. I właśnie zacząłem grać w grę. I to wszystko, co wiedziałem o Spidermanie A mimo to mi się mega podobało, bo samo jakby schemat grywki mi się podobał. Samo to, że wiesz, no w tamtych czasach to samo jak, że możesz chodzić po ścianach i się huśtać. To już było takie coś, że wow. Mhm. Ale próbowałem jeszcze wielu różnych gier od tamtych czasów Spidermanowych ale żadna mi nawet nie zapadła w pamięć na tle, żeby ci mówił konkretne tytuły. Jakieś gry na licencji filmowej, Jakieś gry, które były po prostu Spider-Man. Grałem w nich kilka i żadna nie podobała mi się aż tak, ale część z nich była ok. Ten no dobra. Bardzo to... mi się nie podoba, uh -huh. bo trochę próba zrobienia dla Spider-Mana tego samego, czy Markham było dla Batmana. Ta sama, Ten sam rodzaj walki, to samo zrobienie tego takiego, znaczy nie, nie wiem, czy to będzie open world, no ale była minimapka, wszystko jakby na to wskazywało. Było dużo QTE. Aha. Tylko właśnie... Ja mam skomplikowaną relację z Arkhamem Bo Aha. jest bardzo dużo rzeczy, które z zasady te gry robią, które... Znaczy dużo rzeczy, które te gry robią z zasady mi się nie podoba, ale Aha. na przykład Arkham Asylum to jest gra, którą szczerze lubię. I z każdą kolejną częścią ta sera podobała mi się coraz mniej, natomiast Arkham Asylum mam bardzo przyjemne wspomnienia. To jest jedyna gra w życiu, którą wycelakowałem I... No, naprawdę jakby uważam, że balans tego, co jakie featurey tam były, czego tam ile było, było naprawdę fajnie zrobione i tutaj mam wrażenie, że trochę twórcy mogą chcieć przedobrzyć i od razu w swojej pierwszej części takiej orkamowej rozgrywki zrobić od razu to, co Arkham, to co Batman robił w ostatniej, żeby było jakby wszystko to samo, żeby było to równie duża skala, żeby wszystkie te same featurey były, a warkami wydaje mi się, że on zaczął od czegoś małego, a potem dodawał te feature'y po to, żeby jakby kolejne części nie były po prostu tym samym co poprzednia, żeby gracze się nie znudzili, bo no, rozgrywkowo to były dość płytkie gry, gdzie trzeba było tych jakichś nowych nowości, żeby urozmaicić. No a tutaj właśnie ta walka, te ogromna ilość QTE, głos w słuchawce, może jak tylko zaczęła się y ta... Jak tylko zaczęła się część rozgrywkowa i usłyszałem, że Spider-Man ma głos w słuchawce, to od razu zostałem strygerowany i nie mam ochotę wyłączyć, bo strasznie nie lubię tego rozwiązania. No. Że wszystkie postaci we wszystkich grach muszą mieć jakiegoś swojego odpowiednika Alfreda, który gdzieś siedzi gdzieś odległej przestrzeni i mówi nam, co mamy robić. No i takie rozwiązanie kompletnie nie wpisuje się w archetyp Spidermana, więc tym bardziej no, nie się. No właśnie. Się. Mhm. mhm. No i to dla mnie konferencja Sony z grubsza. No. Podobno były jakieś God of -y, podobno były jakieś inne rzeczy. A ciekawostek widziałem, że ten... zabrakło. To są mhm. prawie wszystkie tytuły, które mnie interesują. Mhm. No, widzisz. To co, najpierw chcę powiedzieć o tytule pokazanym w trakcie. Konferencji Microsoftu, czy tytule powiedziane w trakcie konferencji Sony, które pominęliśmy? No dobra, to ja zacznę od wprowadzenia, bo widzicie jak się okazuje, żyjemy w ciekawych czasach i zawirowania dotknęły już wszystkich aspektów naszego życia, ale na konferencji Microsoftu okazało się, że tak naprawdę żyjemy w najlepszym timeline'ie w naszym świecie. I już wam tłumaczę dlaczego. Mianowicie okazało się właśnie w trakcie tej konferencji Microsoftu, że są ludzie, wysoko postawieni ludzie w branży gier wideo, którzy myślą. Ja byłem zszokowany. Nie jest to niespodzianka. Nie, ja jak patrzę na wydawcę i dewelopera, to nie jest to dla mnie w żaden sposób nowością. Nie, widzisz, ja nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jako moje wskazywanie na to, że, że nie, nikt nie myśli, tylko raczej na to, że jak słyszeliśmy o poważnych, dużych decyzjach, o jakichś wielkich projektach, inwestycjach i tak dalej, to zazwyczaj łatwo było wskazać dziury w całym. Nie tym razem. Tym razem... Odpowiedzialna osoba dysponująca grubą gotówką poszła po rozum do głowy. Odpowiedzialną... Wszystko idealnie do siebie pasuje. Odpowiedzialną osobą w tym momencie jest ktokolwiek podejmuje decyzję w Namco Bandai, a rozum i głowa to w tym momencie Arc System Works, firma znana Wam zapewne z naszych 20 odcinków nawijania o Giltigirze, moich przynajmniej. Ale z taś... mojej ulubionej bijatyki ostatnich 15 lat Persona 4 Arena. No właśnie. No i obiektywnie z najlepszej bijatyki opartej o anime, jaką było Hokuto Noke. I teraz co się okazało? <grym> okazało się, że Arc System Works przez dwa lata produkcji Guilty Gira Exarda i jego rozwinięć udowodnił, że potrafi zrobić bijatykę o stylistyce anima. I teraz Namco Bandai, zauważywszy to, zaoferowało im licencję anime Dragon Ball, tak żeby stworzyli grywalne anime. Dosłownie. I to jest bomba, bo to jest coś, co usłyszeliśmy chyba w piątek. Mhm. W piątek, dopiero w piątek, już. Tuż przed E3, na tej ostatniej prostej wyciekła jakaś tam wewnętrzna prezentacja informująca o jakichś tam podstawowych założeniach systemu, pokazująca chyba dwa screenshot'y. No i zobaczyliśmy ten pierwszy trailer właśnie w trakcie konferencji Microsoftu. Dokładnie, mijają dwa dni od tego wycieku informacji, bo jak wiadomo nigdy do końca nie wiadomo i już mamy trailer. I co się dzieje na tym trailerze? Wszystko. Wszystko się dzieje i wszystko dzieje się prawidłowo. Byłem porażony, widząc, co się tam wydarzyło. Ale po kolei. Po pierwsze, Arc System Works, robiąc tego Dragon Balla, ma kreatywną wolność. To, tego dowiedzieliśmy się już z trailera. Choćby przez to, że ścieżka dźwiękowa w jego trakcie to jest 120% dajskiej siłatarii masturbujący się gitarą. To jest absolutny standard tej firmy. Dalej, mało tego... Wszystkie animacje ustalone z góry typu wejścia, wyjścia, przejścia, obejścia, cokolwiek, początki walk, końce walk i tak dalej, są zupełnie takie, jakich byście się spodziewali po Guilty że To jest ten I Tutaj styl. chcę no. zaznaczyć, wprost w tej prezentacji pojawiło się słowo, że Bamko oczekuje od Arxysa, żeby zrobił grę o jakości takiej jak Exarch, robiąc tak. tego Dragon Ball'a. Tak, dokładnie. No ale trailer to jest dopiero start. Widzieliśmy coś, co wskazywało na wycinek z rozgrywki, oczywiście bez interfejsu użytkownika, ale to nadal jeszcze nie było to. To, to, to było niesamowite i zachwycające, ale to jest E3, my jesteśmy graczami, my wiemy, że trzeba trzymać nerwy na wodzy i przede wszystkim hype na wodzy. Więc co zrobiło Bamko wobec tego? E, przygotowali stream, co prawda na japońskim kanale Nikoniko, więc dla nas Polaków jakość była koszmarna, ale po tym streamie udostępnili też nagrania w Full HD, gdzie prezentowano rozgrywkę już w wersji demo, która została zapowiedziana w ramach zamkniętej bety na koniec lata. I która jest grywalna w tym momencie na E3. I która jest grywalna w tym momencie na E3 dokładnie. I teraz tak, co było w trakcie tej prezentacji? Miałem szczęście obejrzeć ją na żywo. Usiadł sobie bardzo miły pan producent z Namco Bandai. Przyszedł przemiły, przeuroczy, zamaskowany producent z Arc System Works. Dosłownie nosił zapaśniczą maskę. I oni nam pokazali tę grę bez przesadnego tłumaczenia systemu, tylko pod kątem tego co można zobaczyć w trakcie rozgrywki? Najpierw pozwolili panom prezenterom, bo to było w ramach showu poświęconego magazynowi Shonen Jump. Najpierw pokazali panom prezenterom, pozwolili poklikać, a potem sami przejęli kontrolery i zrobili taki showmatch. Wow. Wow. To, to tam wszystko było dokładnie tam, gdzie być powinno i dokładnie tak wyglądało, jak wyglądać powinno. Słuchajcie, mamy na razie sześć postaci dopiero ekran wyboru wskazuje, że raczej będzie mniejszy roster niż większy, ale to się wiadomo, jeszcze okaże w praktyce. Wszystko... Czytałem, że na tak. tym ekranie jest miejsce na 24 postaci na oko czyimś zdaniem. Mhm. Wydaje mi się, że 20 postaci to jest taki sensowny szacunek, 24 to już pewnie byłaby górna granica, biorąc pod uwagę... Ilość pracy, jaka była włożona w tę grę. Bo ilość pracy włożona w tę grę była niesamowita. Słuchajcie, jeśli kiedykolwiek widzieliście animacje z Exarda, wyobraźcie sobie te animacje tylko nałóżcie sobie postaci z Dragon Ball'a. Zresztą idźcie i obejrzyjcie te filmiki, naprawdę. E, powiem wam tak, w trakcie wejścia Goku na ekran, dosłownie miałem moment, w którym mój mózg przestał odróżniać, czy ogląda anime, czy grę. Bo akurat jest jedno takie ujęcie, portretowe bohatera. Jedno z takich, które często było widać w anime. I naprawdę było niesamowite pod tym względem. Zatarta kompletnie to coś, granica. Trzeba, to jest coś, co trzeba podkreślić. Arksys znalazł metodę na to, żeby ich modele trójwymiarowe przy jednolitej kamerze wyglądały jak dwuwymiarowe. Coś tak. wykombinowali, czego nikt inny nie może. Co dotychczas... Firmy takie jak choćby właśnie Bamko, a przynajmniej deweloperowie, którzy dla nich robili gry typu nie wiem, Budokaje, jakieś tam Naruto, Antibet Ninja Stormy i tak dalej. Dimps głównie. Ale też nawet dawniejsze gry stylizowane uh -huh. na komiksy, kreskówki i tak dalej były zazwyczaj po prostu robione na Hamasel Shadingiem, który robił z tego stylistykę, ale w żaden sposób to nie wyglądało jak oryginał. A ArcSys robiąc Gira Exert w jakiś sposób wpadł na pomysł, żeby tak, nie wiem, oświetlenie, kontury i tego typu rzeczy zrealizować, że oglądasz grę i ona jest dwuwymiarowa i nagle ci ktoś mówi, że ej, ej, ej, ej, w każdym momencie masz to obrócić, to są wszystko modele trójwymiarowe. E, ty trzeba... się pytasz człowieku, co, co ty ćpałeś, co ty ćpałeś? A on ci mówi, nie, nie, patrz, tutaj robię taką teraz animację, która sprawia, że te postacie się obracają i, i wtedy dzieje się, jest magia. Tak. To jest prawda. Warto wspomnieć, skoro już o tym mówiliśmy, że jednym z najważniejszych elementów tego właśnie rozwiązania, które Arksys stosuje, to jest przygotowanie oświetlenia dynamicznego, ale jednocześnie nakładanie cieni na postać ręcznie. Tak, żeby one były swego rodzaju na twardo zakodowane w modelu. No ale to jest tylko jedna sprawa. Gra wygląda fenomenalnie. Mamy to wyjaśnione, mamy tutaj odhaczone. Co jest więcej? Gra będzie spadkobiercą serii Marvel vs. Capcom tak bardzo dosłownie, że bardziej się nie dało. Będziemy mieli walki 3 vs. 3. W trakcie gry w dowolnym momencie będziemy mogli wymienić postać, która aktualnie walczy, a pozostałe dwie będą siedziały z tyłu jako asysty. Będzie je można przywołać, będą mogły robić ogromne wybuchy, serie energii, wielkie promienie, wszystko to co znamy z serialu, a my w tym czasie robimy swoje mix-upy. I jeszcze mało tego, oczywiście dopiero w momencie, kiedy wszystkie trzy postaci zostaną pokonane, kończy się mecz. Teraz to ciekawe, Arxis zwrócił uwagę na jeden z największych problemów Marvel vs. Capcom 3, czyli ten słynny incoming mix-up, który powodował, że w momencie, kiedy zabijasz pierwszą postać i druga musi wejść na ekran, no to przeciwnik, który dopiero co skończył swoje kombo, jest w korzystnej sytuacji, bo to wskakująca postać musi sobie poradzić z tym, co on zrobi. W tym momencie Arksys zrezygnował z, takiej, z takiego rozwiązania, kiedy jedna z postaci ginie i druga wchodzi, mamy krótką cutscenkę, takie jakby przejście między rundami. Krótką co... <śmiech> Jest dosyć krótka. Uh, jak dla mnie. Jest na pewno porównywalnie krótka, co doczyt w King of Fighters. Najważniejsze, <laughs> że udało się dzięki temu zanulować tę przewagę, bo ty i tak masz przewagę po pokonaniu jednej z postaci przeciwnika, więc więcej nie potrzebujesz. No, ale tego. Dobra. No, no, ale ja Jeszcze tego, od razu powiem o tak, asystach, że tak. mają pasek cooldowna. Masz wyświetlone na ekranie, na interfejsie gry pokazana informacja kiedy znowu będziesz mógł użyć danej asysty lub zmienić na daną postać, a nie domyślać się jak to miało miejsce w przypadku Marvela. E, w Marvelu też to jest, tylko że w Marvelu to się wyświetlało dopiero jak już była gotowa, więc nie wiedziałeś ile to czasu. Się mówię, zostało. nie masz paska. No. no właśnie, nie masz paska, tylko masz po prostu monitor o tym, że postać jest już dostępna. To a nie, to samo. No tak, nie, jasne, jasne, jasne. Słuchajcie, nie będziemy się też wdawać na razie w jakieś niuanse systemowe, bo dużo informacji zostało ujawnionych, ale poprzestańmy na tym, że sama rozgrywka będzie się opierała o cztery główne przyciski ataku, będzie Light, Medium, Heavy i Special i jakieś przyciski funkcyjne, dwa. Dokładnej ich roli jeszcze nie znamy, bo to się, jak to w grach Arksysu, wszystko opiera o zaawansowane zarządzanie paskiem. Będziemy mieli aż 7 pasków supera do wykorzystania maksymalnie i wszystko go zużywa, wszystko go buduje. cudawianki. Nie, nie, nie, 7 zobaczyliśmy maksymalnie, ale wcale nie wiemy, czy nie da się zbudować jeszcze więcej. Wydaje mi się, że w tym momencie, w którym na filmiku było widać te 7, to już ten pasek tak jakby rozbłysł, że był maksymalny. Hmm. A, okay. no, no ale tego. tak czy inaczej będziemy to mieli potwierdzone. Słuchajcie, ta gra ocieka stylem, ta gra ocieka pasją do robienia gier i to jest w niej fenomenalne. Nawet mogę wam powiedzieć, że część postaci ma specjalne, supery przepraszam, które są nie tylko żywcem zaczerpniętymi animacjami z anime, no bo tego byście się spodziewali, ale też Niektóre z nich są tak sytuacyjne, że odtwarzają konkretne sceny z anime, a jednocześnie pozostają nadal w pełni funkcjonalnymi superami, które jakoś będzie trzeba wykorzystać. No, ja byłem po prostu porażony, jak widziałem tę szczegółowość i nawet na tym jeszcze nie poprzestali, bo no, powiedzmy sobie o stage transitions, jakie są w tej grze, co nie? To jest dopiero jest. coś. To jest dopiero coś. Słuchajcie, pamiętacie Stage Transitions, które były hitem w pewnej innej grze? Nie mów mi o tym, nie mów mi o tym, nie mów mi o tym, nie mów mi o tym. Yy, no na, teken, na pr... Tak tak jak na w Tekenie, przykład w tekenie. Jak z mhm. Tak, w Tekenie. No, na przykład w Tekenie jest tak, że możesz rozwalić balkon i spać na inny poziom planszy, albo... Albo na którejś. przykład między rundami zmienia się pora dnia, albo mhm. zaczyna napadać, Nie jestem pewien, czy zaczyna padać. Na pewno zmienia się poradnia. To zaczyna padać na, na presję pisów... Nie, chyba na tym Dragon's Den zaczyna padać. No no to, to teraz Arksys wziął to i stwierdził zróbmy z tego anime. Takie prawdziwe. I teraz wyobraźcie sobie na przykład, że były pokazane dwie plansze. Planeta Namek i scena turniejowa z tego klasycznego anime turnieju sztuk walki. Na Namek, jeśli wykończymy przeciwnika, to może być nawet pierwsza postać naszego przeciwnika, ale jeśli wykończymy chociaż jedną postać e, superem, to eksplozja tego supera, ten wybuch energii jest pokazany nagle odjazd kamery w skali całej planety, a kiedy kamera wraca, kiedy opada kurz, to jest wszystko w ramach jednej płynnej animacji w ogóle. To jest niesamowite, ale opada ten kurz i nagle całe nasze otoczenie jest zdewastowane i przechodzimy do tego Ostatecznego kształtu planety wyglądu tuż przed tym, jak ona, spoiler, w anime eksplodowała. To, to są przejścia między scena, scenami. A jeszcze w dodatku, nawet bez tego, elementy tła są do pewnego stopnia interaktywne. Ulegają zniszczeniu, kiedy zderzają się nasze ciosy. Uszkodzenia podłogi zostają na planszy. Jak w moim Street Fighter 4. No prawie. Ale trochę tak. <śmiech> Było trochę tego w strecie czwartym. No, rozwalałeś jakieś tam te dzbany w tle. Zbany, Takie. Zbany. Dokładnie. Także wiecie, no, no fenomenalne rzeczy. A zresztą powiem już tylko pokrótce, jedna z pokazanych postaci Freeza, ma super, którego może użyć tylko kiedy on jest przewrócony i w trakcie wstawania trzeba wklepać te kombinacje. Tego się już dowiedzieliśmy. I na przykład, żeby... To jest oczywiście to odtwarzanie sceny z anime, o którym mówiłem. I to jest w pełni funkcjonalny, super, zadaje straszny damage, ale żeby wesprzeć jego narzędzia, on dostał cios, którym sam siebie może trafić i są to te same destraktodyski, które rzucał w anime. Więc macie taką kompozycję uzupełniających się z jednej strony odniesień do anime, a z drugiej strony w pełni funkcjonalny moveset. Więc fenomenalne jest to, jak bardzo oni się postarali, żeby, no, oddać hołd materiałom źródłowym. E, jestem pod wielkim wrażeniem e, i niestety chyba przejdziemy do tego, że pod równie wielkim wrażeniem, a czy z drugiej nie, strony nie, nie. Ja spektrum byliśmy? Swoje... Nie. Przepraszam, Czym... ja chciałem swoje osobiste doświadczenia z tym trailerem Dragon Balla powiedzieć. Mów, mów. Bo mów. zaczęło się od tego, że pojawia się informacja. I już wtedy ludzie wiedzieli, że to ma być gra jak Marvel. Gdzieś tam wyczytali między wierszami. I pomyślałem sobie, że no kurczę, no. Bo musicie wiedzieć, że ja nie jestem jakimś ogromnym fanem Dragon Ball'a. Jest to seria, którą lubię, nie mam nic przeciwko, ale nie mam w sobie żadnego jakiegoś takiego, nie wiem, nostalgii, uwielbienia, które sprawia, że zagrałbym na przykład w grę tylko dlatego, że jest grą Dragon Ball. Ale pomyślałem sobie, że okej, okay, gdyby to była dobra gra w stylu Marvela, to dzięki temu, że jest do niej przyczepiona duża, znana marka, którą bardzo dużo osób lubi i praktycznie wszyscy darzą jakąś ilością ciepła, generalnie nie znam nikogo, kto by nie lubił, kto by aktywnie jakby był odrzucony przez tą markę, po prostu to uznałem, że to się fajnie składa. Gdyby weszła taka fajna gra z fajną marką, w którą gra się tak jak w Marvela, czyli szybko, dynamicznie, chaotycznie, i trailer dał mi tego tak w 90%. Bo no muszę przyznać, że jak pewnie wiele z was wie, nie jestem fanem Guilty Geara, zwłaszcza Exarda. Coś w tym w tempie tej gry, w tym jak działają w tym w sensie stringi, jakby block stringi, w tym jak działają hit-stopy, w tym jak działa mobilność, że jest takie Czasem zatrzymanie się po to, żeby nabrać pędu, tego typu rzeczy. Trochę liczyłem, że ta gra będzie bardziej przypominać moją ulubioną Miatkarkę, czyli Persona, a ona nie. Ona pod tym względem takiego feelingu podstawowego była bardzo eksardowa. Ale, no. mimo wszystko, jak się przyjrzałem, poglądałem trochę dłużej, tak bardziej na chłodno oceniłem, to wydaje mi się, że jednak będzie to szybsze, będzie ten pushblock, będzie. Że to mimo wszystko będzie, że dodanie tych elementów rozgrywki charakterystycznych dla Marvela, czyli właśnie pushblocka, asyst, tej ogromnej mobilności w powietrzu, tych projektaili na cały ekran i tego typu rzeczy może sprawić, że ta gra mimo wszystko będzie mi się podobać dużo bardziej niż właśnie guilty. Nawet jeśli składa się w jakichś tam częściach z tych samych elementów. Jedna rzecz, która mi mega przeszkadzała, ale już się chyba z nią w miarę pogodziłem, to długie animacje przejść. Na przykład to, o czym mówiłeś, że jak zabijamy postać, to jest ta animacja resetu, że przychodzi ekran do czerni na chwilę, następnie pokazane jest nam, że następna postać, która ma wejść na ekran, leci po prostu gdzieś skądś w pełną prędkością, następnie wpada na ekran, zaczynają się bić, rozdzielają się i dopiero zaczyna się dalsza część walki. Fajne jest to, że masz ten reset, że jakby nie ma tej sytuacji, że nie można zrobić tego incoming mix-upa jak w Marvelu. Ale dla mnie to strasznie niszczy flow walki. Jeszcze wyobraź sobie, że na przykład było tak, że na przykład ty zabijasz postać, zostaje ci końcówka życia, ktoś wchodzi i zabija ciebie. I po prostu w bardzo krótkim okresie czasu masz dwa razy takie animacje przejścia. Dla mnie, jak oglądałem tą rozgrywkę prezentowaną, to mi to mega przeszkadzało. Zwłaszcza jak jeszcze dochodzi na przykład ta scena, gdzie rozwalamy właśnie y, jakimś tam ciosem, zostaje pokonany przeciwnik i mamy to stage transition, wpada tam w jakiś wieżowiec, a potem jeszcze wlotuje nas na postać i łącznie cała animacja trwa jakieś nie wiem 7-8 sekund. Dla mnie takie rzeczy nie wiem, po cichu liczę, że będzie można je anulować, albo że je w ogóle przemyślą. Ten fade to black przed tym, jak ta postać zaczyna latywać na ekran, też już mi trochę przeszkadza. Wolałbym, gdyby to było po prostu harde cięcie. Uh -huh, uh -huh. A najbardziej to bym chciał, żeby było po prostu tak, że w ogóle nie ma żadnego zmienia kamery, tylko po prostu postać, która została na ekranie, bo zabiła, nie masz nad nią kontroli, nie możesz nią poruszać, następnie masz animację, że postać przeciwnika wlatuje z ekranu, cały czas ten sam ujęcie kamery, Odgrywa się ta animacja nawalania się, rozdzielają się i kontynuowana jest walka. Gdyby Aha. tak było, to myślę, że dużo bardziej by mi się to podobało. No a tak no, mam nadzieję, że się przyzwyczaję. Tak, wiesz co, ja myślę, że to jest jednak to, co musimy zaakceptować, czyli ten ukłon w stronę niedzielnych graczy. Bo przede wszystkim pełni to funkcję stylistyczną, no stylistyczną. Przede wszystkim pełni to funkcję wizualną, tak? To jest smaczek dodatkowy, szczególnie, że właśnie tak jak powiedziałeś, to jest ujęcie takie zupełnie z anime, gdzie postać leci są te w ogóle anime, linie, które sygnalizują dynamikę ruchu. Wszystko to jest tym odwołaniem, żeby właśnie złapać jak najszerszą grupę odbiorczą i w tym momencie też trudno się dziwić, bo nie zapominajmy o tym, że ci standardowi gracze Dragon Ballowi, ludzie, którzy na tyle lubią te serie, że trzymają się gier spod tego szyldu, są rozpieszczeni w trochę innym kierunku, chociażby takimi grami jak Xenoverse, które stawiały przede wszystkim na jak największą różnorodność animacji, jak największą kustomizację postaci, coś czego w ogóle nie będzie w Dragon Ball Fighter Z, i, i tego typu rzeczy, których nie ma, nie będzie. Już się odezwały pewne głosy sprzeciwu, one oczywiście nie są istotne w tym kontekście, ale trzeba pamiętać o tym, że ta gra będzie docelowo zmierzać do bardzo szerokiej grupy odbiorczej, więc musi być jak najbardziej efekciarska właśnie po to, żeby ją przekonać. A, jeszcze jedno, tylko mój. U... Mój ulubiony smaczek z animacji to to co mówiłeś o tym rozwalaniu planety i tych promieniach, jeśli zabijemy kolesia promieniem to jest jedna animacja rozwalania planety, jak rozwalimy kolesia superem, który polega na tym, że postać ładuje energię i wybucha wszystko wokół siebie, to jest zupełnie inna animacja i obie są idealnie jak z anima. A, jeszcze jedna animacja, która mi mega przeszkadzała, to transformacja Freezy w złotego Freeze, która wygląda tak, że sobie stoi, jest close-up na niego i tyle. Opisałem całą animację, trwała ponad 5 sekund. No przyznam, że była dosyć długa, ale zwróć też uwagę, że on miał wtedy długi voice clip, a przecież nie możesz mu przerwać, jak mówi, bo się transformuje. No, no To może dać mu krótszy voice clip. No, byłoby mm. fajnie, bo to jest, to jest dosyć słabe, akurat co też mi się rzuciło w oczy, że w trakcie gry on przy tej transformacji miał jakąś dłuższą wypowiedź do przeciwnika, a na trailerze właśnie w tej samej dokładnie sytuacji miał tylko taki krótki, bardzo irytujący śmiech. No, to byłoby fajne. Mhm. Mm no nie wiem, no jeśli to ma być faktycznie tak, że będą tylko te przejścia między rundami i ta jedna transformacja, albo inne level 3 supery, bo to był level 3 super, jeśli to będzie standard, że one mają takie długie animacje, to pewnie to przełknę, ale po prostu boję się, że trend będzie właśnie taki, żeby dodawać więcej takich długich animacji z myślą o fanach Budokajów, a mniej z myślą o fanach Marvela, którzy chcą tej szybkiej, dynamicznej rozgrywki, bo to się dla mnie kłóci. To jest Aha. dla mnie próba łączenia dwóch rzeczy, które wcale tak dobrze ze sobą nie współgrają. Dragon Ball z Marvelem współgra super, bo masz to latanie po ekranie, masz prędkość, masz teleporty za plecy, masz ogromne promienie zasłaniające cały ekran, masz te wątki, że bije się kilka postaci naraz, to tempo, to, że te postaci są takie potężne, mają różne jakieś swoje transformacje, to wszystko jest Marvel. Długie animacje, przerywanie rozgrywki, takie łamanie tempa, to nie jest Marvel. Wiesz co, mogę cię tutaj akurat pocieszyć, bo no, nie ukrywam, że ja te show mecze wszystkie to już obejrzałem klatka po klatce po kilka razy i ewidentnie widać e, dwa trendy w animacjach, czyli to samo, co zrobili w Exardzie, że postaci mają swoje cinematic super, gdzie faktycznie, tak jak powiedziałeś, jest tu najazd kamery, zupełnie inne ujęcia, przerwanie tej akcji, ale to było widać przede wszystkim przy tych superach level 3 i transformacji freeze. natomiast dużo było sytuacji, gdzie postać zużywała tylko jeden pasek na supera, czyli robiła te swoje takie zwykłe supery, i tutaj były na przykład takie rozwiązania, że albo postać od razu go odpala, jest tylko bardzo małe przybliżenie, takie zauważalne, żeby wskazać ją, ale nic przerywającego akcję, albo tak jak było w przypadku tych superów, o których mówiłem, gdzie postać wybucha, to było tak, że na przykład postać w trakcie ładowania tej energii, owszem, stoi w miejscu i nic nie robi, ale... Nie ma tego spowolnienia akcji, dopóki nie nastąpi moment eksplozji, więc w tym czasie przeciwnik może się spokojnie poruszać i dynamika nie jest zaburzona. No w każdym razie to są mimo wszystko, to jest dla mnie, to jest po prostu taki myśl, że jest, masz ten moment, kiedy właśnie wydaje się, że wszystko się układa, że to będzie najlepsza gra czasów że dostajesz Marvela z jeszcze lepszą marką, bo nie nieskażoną tym, że o nie, nie możemy używać X-Menów, bo wtedy damy Foxowi zarobić, a, a wtedy ja nie zarobię. Nie wolno. Nie wolno, a tutaj masz Dragon Balla, więc wow, po prostu no. użyj czego chcesz, chłopcze. Dokładnie. Więc to był ten fajny moment i właśnie, że tego robi studio, które ma znacznie lepszy track rekord niż Capcom. A propos. No a potem właśnie pojawiło się te kilka jednak rzeczy, które aż tak mi nie pasują, więc po prostu dlatego tak mnie to ugodło, bo już liczyłem, że to będzie najlepsza gra w Czech czasów, a okazuje się, że to może być tylko najlepsza gra dostępna na rynku. No biedny kot. To co? Pozwolisz, że wprowadzę do następnego segmentu? Musimy. Tak, bo widzisz, podobnie jak wszyscy kiedy widzieliśmy tego fenomenalnego Dragon Ball Fighter Z, zadawaliśmy sobie w zasadzie no jedno pytanie. Już pominę te wszystkie, które kiełkowały na temat gry, systemu i tak dalej, ale jedno pytanie, które wszyscy sobie zadawali, to jaka będzie odpowiedź Capcomu? Jaka była odpowiedź Capcomu? Powiedz mi proszę. Otóż Capcom odpowiedział z grubej rury, i w ramach E3 ogłoszono, że już jest dostępne demo Marvel vs Capcom Infinite dla wszystkich, a przynajmniej dla wszystkich użytkowników PlayStation Network. O. Mhm. I co? Fajne. No wyobraź sobie, że okazało się, że jest to story demo. K no, tak, no bo ludzie narzekali, że w SF5 nie było story, więc teraz zaczynamy od story, wszystko się zgadza. Kapkom uczy się na błędach. Tak, dokładnie, dokładnie. To, to jest właśnie to, w jaki sposób kapkom uczy się na błędach. Czyli dostaliśmy story demo do bijatyki, przypominam, i w ramach tego story demo dostajemy kilka postaci i możemy się bić z dronami Ultrona, które giną na 5 hitów, więc jakby ktoś chciał sobie poćwiczyć na przykład kombosy albo, co my tu mówimy o ćwiczeniu, sprawdzić jaka jest dynamika tej gry, rozgrywki, coś, to tego nie zrobi, bo nie ma właściwego przeciwnika. Dopiero na samym końcu tego trybu story, on oczywiście nie jest zbyt długi, ale na samym końcu jest walka z Ultronem Sigma, nowym bossem. I dopiero on ma tyle punktów życia, żeby faktycznie można było na nim coś poeksperymentować. Oczywiście z tym zastrzeżeniem, że on jest bosem, więc ma zupełnie inny moveset od normalnych postaci. I też ciężko tu mówić o czymś, co by się przekładało na właściwą rozgrywkę. I żeby się na tym skończyło. Gdyby tylko się na tym skończyło. Gdyby to był jedyny błąd tego dnia. Ale nie, nie, nie, nie, nie. Już wam mówię, co było dalej. Kapkom ujawnił nowy trailer. Mamy zapowiedź postaci. Pamiętacie? Gamora była prawdą, Gamora była... Ale naprawdę to I naprawdę to zrobiła. i naprawdę to... Eee... Słuchajcie, jeśli oglądaliście sobie taki film jak Strażnicy Galaktyki, to tytuł oryginału jest Guardians of the Galaxy. Niedawno wyszedł drugi. To być może kojarzycie taką postać jak Gamora. Na przykład ja tej postaci bez tego filmu nie poznałbym w ogóle, bo akurat tak się złożyło, że nie czytałem komiksów, w których występowała. I no nie wiem, może tutaj kot będzie w roli szpeca. I, i powiem, e, mi... więc Gamora jest ikoniczną postacią, ponieważ jest kobietą, która ma zieloną skórę. Mm -hmm. A powiedz mi, e, czy wersja, którą Capcom zainkorporował do Marvel vs. Capcom Infinite, to jest, taka, to jest taki standardowy komiksowy wygląd Gamory? Nie mam pojęcia, ale na pewno nie filmowy, niestandardowy nie filmowy. Chociaż. Nie, wiesz, to nie oglądałem dwójki, nie. Może ona tak wygląda w dwójce. No to ja oglądałem Twójkę i gwarantuję Ci, że tak nie wygląda, bo widzicie, ja rozumiem, że są komiksy, ja rozumiem, że w tych komiksach jest 150 wersji różnej tej samej postaci, ale jeśli już kapką się dogaduje z tym Marvelem, Disneyem i mają robić te postaci na licencji, to szczerze mówiąc wolałbym, żeby gamora to była zielona pani w kurteczce i spodniach, niż postać wyrwana żywcem z ksenosagi bo dokładnie taki render mogliśmy sobie zobaczyć. Zresztą, mało tego, skoro już ugryzłeś temat od strony postaci ujawnionych bardziej um, na screenshotach niż na filmiku, bo akurat gameplayu Gamory nie pokazano. Natomiast pokazano oficjalne 3D-rendery postaci. Pamiętacie, jak dwa odcinki temu opowiadałem wam o wspaniałym Hulku, który był frytkowym królem z Ziemniaczanego Królestwa? No to słuchajcie, mamy teraz kolekcję wszystkich ujawnionych postaci. To są 3D-rendery na pustym tle z ładnym logiem Marvel versus Capcom Infinite. I dopóki nie zobaczyłem tych właśnie screenshotów z tym logiem ze strony Capcomu, a widziałem je już wcześniej, a to gdzieś w internecie, jakiś twitterek czy coś, byłem absolutnie pewny, że ktoś po prostu zripował modele no i pokazał i tak mówię sobie, nie no to, bez oświetlenia, bez niczego, no to wiadomo, że to będzie wyglądać tragicznie. Nie, to są materiały, którymi ta firma promuje tę grę. I znowu, idźcie to zobaczyć, idźcie to zobaczyć, bo słowa nie opiszą grzechów, jakie się tam dokonały. Dante wygląda gorzej niż na okładce z Devil May Cry 2, która ma ile? 12 lat, czy 10, czy cokolwiek. Zresztą Dante to jest idealne, płynne przejście do już gameplayu. Chcesz coś dodać? Nie, nie, bo tak ta, chcę dodać, ponieważ... A pamiętacie jak dwa odcinki temu, albo jeden, rozmawialiśmy o screenshocie typu im dłużej na niego patrzysz, tym gorzej wygląda z chun -Li? To teraz wyobraźcie sobie Chun-Li w trailerze. Na którą im dłużej patrzysz, to wygląda coraz, coraz, coraz go... Jak? Jak? Jak? Jak? Ale ale oni Jak? potem pokazują ci... Ale to, ale dotarło, on... to jest ten moment, kiedy dotarło do mnie, że ten screenshot, z którego się śmialiśmy, że im, go, im dłużej na niego patrzysz, tym gorzej wygląda, to był starannie wyselekcjonowany screenshot, na którym pokazali tą postać z najlepszej, możliwej strony i ona może wyglądać już tylko gorzej. Jeszcze coraz gorzej. Ta przejażdżka się nie skończy. Nie, ta przejażdżka się długo nie skończy, bo na przykład pamiętacie taką grę jak Mass Effect Andromeda? Nie wiem, może komuś się obiło o uszy. Była tam taka bardzo fajna galeria błędów i między innymi jednym z fenomenalnych błędów, które uwielbiam sobie od czasu do czasu replaynąć, jest to, jak jedna z bohaterek idzie sobie po schodach w pozycji przykucniętej i robi taki kaczy chód. Bardzo super, śmieszny, model się zepsuł, a potem się okazuje, że na przykład ktoś Skapkomu popatrzył na to i stwierdził, że to jest świetny pomysł na zanimowanie cyklu chodzenia czunni, która nie chodzi jak żadna istota, która kiedykolwiek chodziła na dwóch nogach. Dosłownie jakby ktoś popatrzył na człowieka na rysunku i zastanowił się, jak mogłoby takie stworzenie chodzić, a potem zanimował pierwsze, co mu przyszło do głowy. I tego jeszcze jest mało. Powiem już skrótowo, bo nie mam siły, ale powiem. Po pierwsze, mieliśmy ten gameplay trailer, gdzie pokazany był Dante, pokazany był Dr. Strange, Spencer, Nova, Rocket Raccoon. Postaci zaimportowane z Marvel vs. Capcom 3. Tylko wiesz co? One były za, zaimportowane tak, jakby, jakby usiadł sobie kot i stwierdził ciekawe, jak te modele wyglądałyby na silniku Unity. Hmm. Spędzę pół godziny googlając jak mogę je przeportować I to był efekt końcowy Kompletne braki w oświetleniu Wycięte particle efekty Brak efektów wizualnych Dosłownie Dante wygląda jak chodząca tragedia Ma spowolnione animacje Nie ma eksplozji, nie ma wybuchów Żadnych pościgów To się ni kupy, ni niczego innego nie trzyma I Ale znowu... bardzo łatwo zrobić te komba Bo wystarczy cały czas wciskać w dół tak, tak, tak. Pamiętacie plotkę, że wszystkie e, Dragon Punch motions zostaną przerobione na DUDU? Okazało się to być prawdą. Dante, którego set jest porównywalny z jedną konkretną postacią z Tekena, Kazumi. Mhm. Wydaje mi się, że mają porównywalną ilość ciosów. Mhm. Wszystkie jego ciosy są albo chyba QCF, albo DUDU. Jeszcze Może chyba jeszcze QC. QCB. No może, tak ale ale ale nawet nie jestem pewien. Chyba są. I teraz tak. Fajnie. I teraz fajnie. tak. Fajnie. I teraz, fajnie. fajnie. I teraz tak. I teraz tak. Wiecie co? ja byłbym w stanie naprawdę już nawet to puścić, bo że ta gra wygląda jak średniej klasy produkt na telefony, to my już wiedzieliśmy. Dobra, nieważne. Oczywiście jest to karygodny błąd, żeby wziąć postać, którą miałeś w poprzedniej grze i zrobić ją obiektywnie gorszą, bo w ten sposób można zrobić porównanie strona jedna, strona druga i widać po prostu, że to jest wolniejsze, że to jest do bani, że to jest niedorobione. Ale jeszcze w dodatku zatrudniono albo nowych voice aktorów albo nakazano starym nagrać od nowa głosy postaci. I to był ten moment, kiedy siedziałem z lekko rozwartymi ustami w niedowierzaniu. Bo ja jestem frajerem, jeśli o to chodzi, i bardzo łatwo jest mnie wkręcić, wciągnąć dosłownie, łatwo poddaję się imersji, jeśli mam tylko dobre do tego fundamenty. Odpalcie sobie... Takie kompilacje jak wszystkie teksty, które na przykład Dr. Strange w Marvelu Trójce mówił na otwarcie walki do swoich przeciwników. Wsłuchajcie się w to, w intonację, w, w słowa, które tam były przygotowane aktorowi. To jest doskonały przykład na fenomenalną reżyserkę voice actingu, aktorstwa głosowego przepraszam, i Wszystkie postaci w Marvelu Trójce taki właśnie poziom reprezentowały. Wiadomo, były lepsze, gorsze, ale generalnie ta średnia była na bardzo wysokim poziomie. Tutaj ta średnia jest na bardzo niskim poziomie. Stręcz no, jest tragiczny. stręcz aktorów, no, no, aktorów. Stręcz jest tragiczny, Chun-Li to jest chodzący mem internetowy, Dante jest do bani, wszystko jest do niczego, naprawdę, ta gra potrzebowałaby w najlepszym wypadku następnych dziewięciu miesięcy prac, a tak szczerze to powinna dostać Valve Treatment i, i informację, że wiecie co, sorry. sorry, zrobimy jeszcze raz, bo nam nie wyszło. No, nie, niech wina, że jest strajk aktorów. No, no niech wina, no biedny kapkom. Nie, więc masz biednemu wiatr w oczy. Wiesz co, masz rację. Ja myślę, że te głosy są placeholderowe. Pewnie jak strajk się skończy, to nagrają już prawdziwe. Masz rację. <laughs> tak, pominąć, spreorderować. No i właśnie, i, i Wisienka na torcie, słuchajcie. Pamiętacie, jak, jak przed chwilą powiedzieliśmy Wam o tym godzinnym programie promującym Dragon Ball Fighter Z, w którym tak naprawdę pokazano tylko trochę. Ale Capcom przygotował 3,5 minuty wyjaśnienia kontrolsów w Marvel vs. Capcom Infinite razem z panem producentem Piotrem Combo, Rosasem, który po tych trzech minutach z właściwą, tylko osobie wyzutej z emocji przez korporacyjną maszynę bezczelnością. Pluje w twarz każdemu odbiorcy tej gry, mówiąc nie zapomnijcie zagrać w story demko i nie zapomnijcie spreorderować gry, jak już skończycie. A potem ujawnia informację, że następną postacią DLC-kową po premierze będzie Black Panther. Tak, tak. Wszyscy klaszczą, kierowca autobusu się kłania. kapką odlatuje do swojej galaktyki. To jest nasza przyszłość. No. Było trochę hejtersko, ale mi tam nerwy puściły więcej niż raz. Bo ja bym chciał, żeby ta gra była dobra. Już nawet nie musi dobrze wyglądać, tylko żeby się chociaż dobrze w to grało. Ale jak już ludzie posiedzieli w tym demku, to nawet gameplay się nie zapowiada jakoś fenomenalnie. No, na szczęście Early 2018 to jest planowana data premiery Dragon Ball Fighter Z i wierzę, że Arc System potrzebował Namco Bandai, żeby spełnić swoje życzenie i nas zbawić. Nie, jakby jeszcze dosłownie tydzień temu. Udzielałem swoich standardowych odpowiedzi na temat Marvela, czyli, no, gra wygląda tak sobie, ale i tak dam, zagram, dam szansę. <śmiech> nie ma mowy. Pff, nie ma szans. Nie ma najmniejszego powodu. No, nie, no, możesz, możesz to mieć na te cztery miesiące do premiery Dragon Balla. Albo mogę w tym czasie grać w Teksa, który jest fajny. Hej, zapomniałem. No to Tex? co, tak? To co? No, to co? To, to co? To, to gramy w teksa, tak? Teks. Czy nagrywamy godzinny odcinek o teksie? Okej, okay, nagrywamy godzinny odcinek o teksie. I ten usłyszycie już za tydzień. Hmm. E oficjalna informacja godzinny odcinek o teksie. Jesteście gotowi? No to piszcie jak bardzo gotowi jesteście na hitboxy i framey na gmail.com. W tym tygodniu przeczytam tylko maile, z których tytułem będzie Kocham Teksa ponieważ kocham Teksa. PS kocham Teksa.